Wygodnie w fotelu, zawsze przeciwników Wielu Tobie też to radzę otwartę odpocząć To słowo jest wspaniałe Gdy możesz gdzieś spocząć Stałe takie akcje małe rozplaszy tubę pochwałę dostać za swoją grupę trudy życia odstawić na bok potem tę supę których myślać, co się w przyszłości stanie. Wyluzuj kochanie, gdy tak będziesz dzień piękny, jak nad ranem w stanie. By wyszło odmianie w swoim życiu, właśnie. się to, co też się zaśnie. Zauważ, wizja przyszłości coraz jaśniej zakreśla się na widokręgu. Ciebie obraca się w tym samym torze, zbliżonym do okręgu. Tak zawsze było, ale wiele rzeczy się zmieniło na świecie. Wy tego nie zauważacie, bo w nim żyjecie. Usiąść wygodnie, wyluzować się, tak powinien zaczynać każdy swój dzień. Usiąść wygodnie, wyluzować się, tak powinien zaczynać każdy swój dzień. Tak, usiąść wygodnie, z dzień spodnie, w sterach pozostać. Przecież to rzecz prosta, nie bulwersująca ani ostra. Zobaczysz, jak fajnie, gdy wicher z jednej do drugiej nogawki się przedostać. Przeciw wczorajszy się ostał, nirwany odstaw, nie pochwalam takich postaw Relaks rozumiem, ale bez przesady Trzeba czasem robić coś, nie ma na to rady Tak to jest już w życiu ułożone Tone w sprawach, które nieraz już spalone, więc odrzucam je, idę w miejsce przez siebie wymyślone Stworzone, by spocząć, porzucić wszystkie troski i odpocząć Posiądź wygodnie, wyluzować się Tak powinieneś, zaczynać każdy swój dzień. Usiąść wygodnie, wyluzować się Tak powinien zaczynać każdy swój dzień Nie wierzę, nie wierzę, że nie możesz usiąść teraz To ty czasem dysponujesz, ty wybierasz Kiedy widzę, jak się z trudnościami losu wspierasz Chcę, żebyś odpoczął, czemu się opierasz? W tym momencie na siebie presję wywierasz. Wyluzuj dzwonek do drzwi nie musisz ich otwierać Usiąść wygodnie i niczego już nie zmieniać Kanapa na ty, to trzeba dziś popierać Usiąść wygodnie, wyluzować się Tak powinien zaczynać każdy swój tak powinien zaczynać każdy swój dzień wygodnie, wyluzować się, tak powinien zaczynać każdy swój dzień Usiąść wygodnie, wyluzować się, tak powinien zaczynać, tak zaczynać każdy swój dzień Każdy swój dzień Wasz i się wciszyć, tak my tymczasem sobie pośpieszmy.